Sądecki Podcast Sportowy Przed mikrofonami pasjonaci sportu Szczególnie w wydaniu Nowosądeckim Tak, bo w tym mieście, w Nowym Sączu jesteśmy, w tym mieście mieszkamy i w tym mieście pracujemy W Sądeckim podcaście Sportowym witają Państwa bardzo serdecznie Michał Śmierciak I Krzysztof Niedzielan To może teraz powiedzmy od razu dwa słowa o sobie, czym się zajmujemy na co dzień ja jestem dziennikarzem sportowym w tygodniku nowosądeckim Miasto oraz portalu należącym do tygodnika, czyli miastons.pl i na co dzień opisuję tutaj wydarzenia sportowe. A ja na co dzień przebywam w tym miejscu, gdzie teraz jesteśmy, czyli w Radiu RDN Nowy Sącz i tu zajmuję się wiadomościami sportowymi, zdobywaniem informacji sportowych, przede wszystkim, nie tylko. Ale Michale, jeszcze wracając do Ciebie, nie jest to jedyne miejsce, gdzie pracujesz, to o którym wspomniałeś, czyli Tygodnik Miasto. Dokładnie, skoro mówimy o mediach nowosądeckich, nie chciałem wkraczać na arenę ogólnopolską, ale jestem redaktorem działów Piłka Ręczna i Piłka Nożna w jednym z największych portali sportowych w tym kraju, czyli sportowefakty.pl. A skoro już weszliśmy na tą ogólnopolską arenę, to to też nie jest pierwsza radiostacja, w której masz przyjemność pracować. No Kiedyś to była Internetowa Rozgłośnia Igol FM, która niestety już nie działa. Tam zbierałem pierwsze ślify, no i myślę, że bardzo dużo mi to dało. A dodam tylko, że jeszcze również współpracuję teraz z telewizją TV TVNS. Tam też zajmuję się sportem. Dlaczego powstaje ten podcast? Mamy braki, jeżeli chodzi o publicystykę sportową. Mamy za mało miejsca w redakcjach, dla których pracujemy aby zajmować się rozwinięciem suchej informacji dziennikarskiej. Mamy miejsce tylko na statystyki, składy, bardzo krótki opis wydarzenia, o którym jest mowa. Tutaj chcemy te tematy rozwijać i dotykać aspektów, na które nie zawsze miejsce jest podczas opisu i statystyki. A w podcaście będziemy mieli tego miejsca tyle, ile chcemy tak naprawdę. Po to powstała ta inicjatywa, żeby szczerze i wprost mówić o sądeckim sporcie. I też podkreślmy, nie będzie to sucha informacja, będziemy przede wszystkim dyskutować o tym, co na bieżąco dzieje się w świecie sportu w Nowym Sączu i w najbliższych okolicach, a dzieje się dużo. Temat sportu w Nowym Sączu jest nam na tyle bliski i na tyle ważny dla nas, że że chcemy się nim zająć poważnie. Dobrze, to powoli już kończąc, bo to jest taka zajawka na razie, zapowiedź, taki prolog, a już w przyszłym tygodniu będzie taki pierwszy pełny odcinek sądeckiego podcasta sportowego. Powiedzmy może o czym będziemy w tym pierwszym odcinku mówić. Przede wszystkim zajmiemy się tematyką okresu przygotowawczego pierwszoligowych piłkarzy Sandecji i kolejarza Stróże. Zajmiemy się również transferami i, i bronieniem pozycji lidera sądeckich piłkarek ręcznych, a także poruszymy tematy związane z innymi dyscyplinami. No myślę, że powiemy w pierwszym odcinku też o siatkówce i o nie za dobrej ostatnio postawie siatkarek Muszynianki. Nie zapominajmy także, że wiele dzieje się na sądeckiej scenie sportu walki. Kilku zawodników przygotowuje się do poważnych wyzwań w najbliższych tygodniach, zatem poruszymy również ten temat. Z tego miejsca tylko jeszcze możemy podziękować dyrekcji Radia RDN, na za to, że udostępnia nam to studio i sprzęt. No i zaprosić na pierwszy odcinek podcasta sportowego. Można nas znaleźć w internecie oczywiście, bo tam będziemy publikować nasze nagrania na stronie sadeckipodcast.blogspot.com Możecie do nas pisać na adres sadeckipodcast.małpa.gmail.com Będziemy starali się rozszerzać te platformy, na których będziemy je publikować. Będzie YouTube, będzie Facebook, tam też nas szukajcie właśnie pod taką nazwą. Nie pozostaje nic innego w tym momencie, jak zaprosić do zapoznania się z naszą przyszłą twórczością. A tworzyli dziś Michał Śmierciak i Krzysztof Niedzielan. Był to Sądecki Podcast Sportowy.